Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem omówić taki temat przyczyny unikania tzw. odstępców. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tych pozornych przyczynach, bo są też przyczyny rzeczywiste, których powiem następnym razem. Ale zanim zaczniemy omawiać te poszczególne sprawy, to chciałem podzielić się z wami listem, który otrzymałem od mojego brata. W związku z moim listem do zboru, w którym zadeklarowałem, że nie chcę już być świadkiem Jehowy, podałem tam mnóstwo różnych argumentów z wielu dziedzin. Jednak list, który dostałem od mojego brata, mimo że zawiera cztery strony, jest niemalże pozbawiony treści, pozbawiony jakichkolwiek argumentów. Słuchając go Możemy zastanowić się Jak bardzo zmanipulowani są ci ludzie Chociaż niewątpliwie na pewno bardzo szczerzy Posłuchajcie Drogi bracie Mój zamiar napisania ci tego listu Zrodził się już wiele tygodni temu To, że piszę dopiero dzisiaj Pokazuje tylko, jak trudne to jest dla mnie Zresztą podobnie jak to że przez tyle czasu nie rozmawialiśmy ze sobą. Wiem, że to słabe wytłumaczenie, ale to trochę tak działa w naszej rodzinie. Gdy pojawia się trudność, każdy próbuje sobie poradzić sam, a reszta udaje, że nic nie widzi. Choć nie rozmawialiśmy tyle czasu, wiem, że coraz mocniej utwierdzasz się w swoich nowych poglądach, zaczynasz je głosić i w zasadzie nie czujesz się już świadkiem Jehowy. Napisanie ci, że bardzo mnie to martwi, to bardzo delikatne określenie. W zasadzie nie ma takiego tygodnia, w którym nie myślałem o tym i nie modliłem się do Jehowy za ciebie. Oczywiście bardzo się różnimy w spojrzeniu na te poglądy. Nie piszę, żeby rozpocząć jakąś polemikę. Nie jestem ciekawy, co na swoich stronach piszą ludzie, których celem jest zepsuć opinię świadkom Jehowy i którzy często podszywają się pod nas. Nie chcę się z nimi zapoznawać, ani próbować ich obalać. To bez sensu. Piszę raczej po to, byś nawet jeśli dziś nie trafi do ciebie ani jedno zdanie. Chcę, byś wiedział, że masz brata, dla którego jesteś cennym i wartościowym człowiekiem. Aby zachęcić cię, nawet jeśli dziś nie zrobisz tego, abyś kiedyś zechciał spojrzeć na całokształt tego, czego się razem uczyliśmy i szczerze przemyślał, czy naprawdę znalazłeś coś lepszego. Czy ludzie, których słuchasz, budują Twoją wiarę, czy tylko ją burzą? Mówiąc, to u świadków Jehowy jest nie tak. Co z perspektywy czasu naprawdę zyskałeś? Czy znalazłeś naśladowców Jezusa, wśród których panuje większa miłość niż w zborze? Ostatecznie sam zdecydujesz, jakiemu Bogu chcesz służyć i w jaki sposób chcesz to robić. Twoje decyzje wpływają na Twoją więź z Jehową, ale też na Twoją żonę, córkę a w dalszej kolejności na resztę rodziny. Ale to będą Twoje decyzje. Mam nadzieję, że zechcesz wrócić do Jehowy. Czytaj Biblię. Może kiedy zechcesz to robić bez pomocy literatury nastawionej na krytykowanie i rujnowanie. Niezależnie od tego, jakie kroki podejmiesz, chcę, żebyś wiedział, że nigdy Cię nie przekreślę, choć przede wszystkim chcę być lojalny wobec Boga, a przez taką lojalność rozumiem też trzymanie się blisko zboru i respektowanie Jego postanowień. Nie przestaniesz być dla mnie ważny, choć nie przychodzi łatwo wyrażanie tego, razem z żoną bardzo was kochamy. Twój brat Marci. Czytanie tego listu na początku było dla mnie trudne i smutne. Na pewno. Dlatego, że człowiek, który ma jakieś pytania, wątpliwości, chciałby Mieć chociaż jedną osobę, z którą może szczerze na ten temat porozmawiać. Jednak u świadków Jehowy jest to niemożliwe, bo wątpliwości świadczą zawsze źle o osobie, która je posiada. Świadczą albo o braku wiary, albo o tym, że jest jakąś pyszną, dumną osobą zapatrzoną w siebie. Tutaj mój brat mówi, że Trudno jest mu cokolwiek napisać, ale że nie ma zamiaru dyskutować na temat konkretnych poglądów. Te same słowa usłyszałem w jednej z ostatnich rozmów ze starszymi, jakie miałem, że nie mają zamiaru jakby wchodzić w jakieś debaty. Ale jak udowodnić, że coś jest prawdziwe, nie dyskutując o tym? Będąc jeszcze świadkiem, dziwiłem się, dlaczego ci ludzie ze świata tak zwani, nie interesują się tym, co ja mam do powiedzenia. Czy nie interesują się moją religią. Ale o ileż bardziej dziwne jest, że Świadkowie Jehowy też nie interesują się swoją religią. Nie interesują się jej przeszłością. Tak jak mój teść powiedział, że to, co było tam w latach 70. to nie jest praktycznie ważne. Czy to te czasy wcześniejsze, że to jest rozdrapywanie rany, że nie ma sensu czegoś takiego badać. Tyle, że jeśli nie zna się fundamentów własnej religii, to na jakiej zasadzie można powiedzieć, że dysponujemy dokładnym poznaniem. Mój brat pisze też, że celem ludzi jest zepsuć opinię świadkom Jehowy i podszywają się często pod nich. Nawet w jednym z komentarzy też ktoś napisał, że jestem jakimś wynajętym przez kler czy przez księży. Otóż nie jestem. Gdyby moje nazwisko wymienić w którymkolwiek ze zboru w moim rodzinnym mieście albo nawet w warszawskim Betel zapytać, czy ktoś zna osobę o takim nazwisku, to by powiedzieli, że znają. Zdecydowanie. Zresztą sam ten argument, że celem tak zwanych odstępców, jest zepsuć opinię świadkom Jehowy, to jest nieprawda. To jest mocno naciągane. Celem ludzi takich jak ja jest pokazanie, jak jest naprawdę. Je, od, pokazanie też tego, czego się tak naprawdę nie mówi. Osoba, która zaczyna studiować Biblię przy pomocy książki Czego uczy Biblia, ona nie wie, że nie może się wycofać kiedy już zostanie ochrzczona. I studium tej książki nie przygotowuje jej i yy, nie uświadamia jej tego, że to jest ostateczna decyzja i jeżeli masz rodzinę jeszcze u świadków, to nawet dzień po chrzcie, jeśli powiesz, że ja już nie chcę być świadkiem, to jest to równoznaczne z tym, że cała rodzina odwraca się od Ciebie. Społeczeństwo powinno wiedzieć o tym, że to nie jest decyzja, z której można się wycofać. Nie ma w zasadzie takiej przyczyny według świadków Jehowy, która usprawiedliwiałaby odejście. Jest to po prostu zawsze złe i zawsze to jest wina osoby, która tak postąpiła. Mój brat pisze, że próbować obalić te poglądy jest bez sensu. Dlaczego? Dlaczego próba obalenia fałszu jest bez sensu? Nie chodzi o walkę z każdym fałszywym poglądem, ale jeśli chodzi o podstawy, to jesteśmy w stanie bronić swojej wiary. Tylko, że Świadkowie Jehowy nie bronią Biblii, nie bronią e, tylko Biblii. I ja nigdy się nie wstydziłem, kiedy mówiłem o, o tym, dlaczego Biblia jest Słowem Bożym. Ale kiedy zaczynałem bronić poszczególnych nauk, tak jak na przykład o krwi, czy y, o tych datach, które głosili, y, o tym roku 1975, czy innych, ludzie starsi to pamiętają, starsi ode mnie. I y, y, y, ludzie, którzy byli wtedy świadkami, wiedzą, jak duży nacisk wtedy kładziono na ten rok. Obecnie jest to jakby... Nie mówi się już o tym w organizacji, a i nowe publikacje nic o tym nie wspominają. Więc osoby mojego pokroju, gdyby nie sięgnęły do historii, w zasadzie nie miałyby szans, żeby dowiedzieć się, co naprawdę wtedy głoszono. Mój brat pisze też, że jestem dla niego cennym i wartościowym człowiekiem. To dlaczego odwracać się od kogoś, kto jest cenny i wartościowy? Dlaczego przestać z nim rozmawiać? Czy to ma sens jakikolwiek? Czy znalazłem coś lepszego? Tak, bo uwolniłem się od poczucia winy. To jest, to jest coś wspaniałego i nie zamieniłbym tego na nic, na żadną sumę, na żadną pozycję. Co z tego, że miałem pozycję i byłem szanowany przez braci, jak w środku, nie czułem takiej radości. Myślę, że więź z Bogiem to jest cel każdego chrześcijanina. Jeżeli ktoś zrobił postępy na drodze więzi z Bogiem, to znalazł coś lepszego. Tak, zdecydowanie mogę tak powiedzieć. Moja wiara nie została zburzona, a artykuły i książki, które czytałem, jeszcze je wzmocniły. Na przykład na temat Nowego Przymierza, na przykład na temat tego, że nauki chrześcijańskie nie są zbyt trudne, żeby je pojąć. Nie stanowią jakiejś filozofii. O tym list do Rzymian, na przykład 10 rozdział, 6 i 7 werset mówią. i Rzeczy, których się dowiedziałem w ciągu roku czasu, bo mniej więcej rok temu zająłem się poważnym badaniem historii i nauk świadków Jehowy bez tych okularów strażnicy, przez ten rok dowiedziałem się więcej niż przez całe moje życie. Z perspektywy czasu naprawdę zyskałem. Zyskałem bardzo wiele i jestem z tego powodu zadowolony. Każdy świadek Jehowy też zakłada, że jeżeli przestajesz być świadkiem, to tak jakbyś odrzucił Boga. Dla nich to jest równoznaczne. Jak odrzuciłeś organizację, to odrzuciłeś Boga, a Bóg odrzucił ciebie. Więc tak naprawdę cała więź duchowa, jaką się miało z rodziną, to wszystko jest przekreślone. Tak samo cała więź z Bogiem jest całkowicie anulowana. Moja teściowa powiedziała mojej żonie, że bo stracicie błogosławieństwo, takiej groźby jakby użyła, że jak dalej będziemy, zwłaszcza ja, nie będę się trzymał organizacji, to w końcu dojdzie do tego, że Bóg przestanie mi błogosławić, zacznę być takim nędznym człowiekiem pozbawionym duchowej strony. Co ciekawe, w tym samym dniu zadzwoniła pani, u której wynajmujemy mieszkanie i powiedziała, że będziemy mogli jeszcze długo wynajmować, a wydawało się, że w ten sam dzień, być może byśmy powiedzieli, zostali poinformowani, że jeszcze tydzień czy miesiąc i koniec na przykład i będziemy musieli znowu się przeprowadzać. Nawiasem rzecz ujmując, nie mam mieszkania też dlatego, że młode lata poświęciłem na pełnoczasową służbę kaznodziejską, nie na zarabianie pieniędzy, Chociaż Biblia mówi, że człowiek powinien budować swój dom, jednak te priorytety były całkowicie poukładane, nie w taki rozsądny, zrównoważony sposób. Jednak samo to doświadczenie akurat w ten dzień tak mnie zastanowiło, dlaczego, dlaczego tak się stało przekornie. Może to jest przypadek, a może nie. Lepiej w tym, co dostajemy dobre, widzieć błogosławieństwo Boże, bo to sprawia, że jesteśmy wdzięczni. I wolę dlatego też takie podejście. Mój brat też radzi mi, żeby studiować, studiować Biblię bez literatury nastawionej na krytykowanie i rujnowanie. Jeżeli książka w poszukiwaniu wolności chrześcijańskiej, albo kryzys sumienia, albo w niewoli konceptu jeżeli tego typu książki są nastawione na rujnowanie, to ja nie wiem, jakie, jak wyglądają książki nastawione na budowanie w takim razie. Jakoś nie czuję się zrujnowany. Odsłonięcie prawdy przed człowiekiem powoduje pewien szok czy zaprzeczanie, ale człowiek lepiej się czuje, stąpając po pewnym gruncie, niż cały czas mając wątpliwości i pewne rzeczy łatwowiernie jakby przyjmując. Ostatnie słowa mojego brata też mówią o tym, że chce być lojalny wobec Boga, a przez taką lojalność rozumie trzymanie się blisko zboru i respektowanie jego postanowień, jego jest dużej. Więc to w zasadzie zboru. Mój brat nie użył słowa organizacji, być może dlatego, że wierzę wierzeń nie lubię tego słowa. Ale tak kończąc ten list, widzę i rozumiem przez to, że, że to jest dla niego ważniejsze niż rodzina. Nie chodzi o Biblię, nie chodzi o prawa biblijne. To jest pozorne, pozorna przyczyna tylko lojalność wobec Boga. Jeśli chodzi o same przyczyny unikania odstępców, to wszystko to, co jest napisane w różnych publikacjach, jak na przykład w książce Paście trzodę Bożą, przeznaczoną dla starszych, ona zwraca uwagę na pewne słowa, czy, czy pewne wyrażenia osoby, które mogą być uznane za odstępcze i prowadzić do wykluczenia. I tutaj na przykład na stronie 65, punkt 16. Odstępstwo. Odstępstwo to odsunięcie się od prawdziwego wielbienia Boga, odpadnięcie, zdrada, bunt, porzucenie. Więc nazwanie kogoś odstępcą yy, świadczy o tym, że ten, który używa takiego określenia, uznaje taką osobę za kogoś, kto się odsunął od wielbienia prawdziwego Boga, zbuntował się, zdradził go. Czyli odstępco to tak naprawdę znaczy zdrajco. Ty, zdrajco. Po, poważne oskarżenie, prawda? To nazwanie kogoś zdrajcą Boga, zdrajcą religii chrześcijański, zdrajcą prawdy biblijnej. I chociaż wspomniałem tutaj o takich rzeczach, jak obchodzenie świąt religii fałszywej, chociaż Biblia nic o tym nie mówi, jeśli chodzi o święta świeckie, czy o nawet święta religijne, to trzeba też rozważyć głębiej. Współpraca międzywyznaniowa. Ale co tutaj jest często często na przykład poruszane rozmyślne propagowanie nauk sprzecznych z prawdą biblijną nauczaną przez świadków Jehowy więc nie chodzi o prawdę biblijną jako taką tylko chodzi o prawdę biblijną nauczaną przez świadków Jehowy to jest bardzo duża różnica dlatego, że Gdyby trzymać się samej prawdy biblijnej, to można by głosić na przykład takie rzeczy z 1 Jana 5,1. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto kocha Ojca, kocha również Jego dziecko. Ale Świadkowie Jehowy, Świadek Jehowy nie może tego głosić. I w rozmowie z moim teściem mu to powiedziałem. Nie możesz głosić, że każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Nie dlatego, że nie uczy tego Biblia, bo o tym uczy, ale dlatego, że nie uczy tego organizacja. Dlatego y, nauczanie zgodnie z tym wersetem jest rozmyślnym propagowaniem nauk sprzecznych z prawdą biblijną nauczaną przez Świadków Jehowy. I prowadzi do wykluczenia. Każdej szczerej osobie mającej wątpliwości trzeba pomóc udzielić życzliwych, stanowczych rad. Czyli zobacz, jesteś osobą, która ma wątpliwości, to znaczy, że chorujesz pod względem duchowym. Ty masz wątpliwości, czyli nie wiesz, co jest dobre, co jest złe. Czy masz wierzyć tak, czy masz wierzyć, wywierzyć tak. Ale jeżeli nie masz wątpliwości, jeżeli ktoś uparcie mówi o fałszywych naukach, albo rozmyślenie je szerzy, może to stanowić odstępstwo lub do niego prowadzić. Gdy winowajca nie reaguje na pierwsze i drugie napomnienie, należy powołać komitet sądowniczy. Czyli mówienie o tym, co nie zgadza się z oficjalną doktryną strażnicy, jest odstępstwem. Nie mówienie przeciwko temu, co mówi Biblia, ale mówienie przeciwko temu, co mówi ciało kierownicze. Przy czym Uparte mówienie czy szerzenie wskazuje na tym, że pewny, pewny jesteś, pewny jestem tego, co mówię. Wiem, co mówię, bo wierzę, że tak uczy Biblia. Ale to nie ma znaczenia. Ty jesteś wtedy uparty. Ja jestem wtedy uparty i trzeba kogoś takiego ukarać. Trzeba go wyrzucić ze zboru. Mój teściu też pytał mnie, dlaczego nie Odszedłem gdzieś w cień, mnóstwo jest takich, co nie wierzy, siedzą sobie gdzieś z boku schowań. Dlaczego nie zrobiłem tak? Po co odchodziłeś? Po co pisałeś ten list? To jest jego pytanie, które zadaje mi za każdym razem, kiedy tam praktycznie jestem. Ale nie jestem osobą, która chowałaby się gdzieś w cieniu, bała się wyrażać własne poglądy. I to byłaby tylko kwestia czasu. Bardzo krótka podejrzewam, żeby komitet sądowniczy był założony i tak samo by się to skończyło drugi podpunkt z tej serii to wywoływanie podziałów i popieranie sekt chodzi o rozmyślne działanie które niweczy jedność zboru lub podkopuje zaufanie braci do organizacji i postanowienia Jehowy może to być odstępstwem lub do niego prowadzić Niweczy jedność zboru. Chcieliby raczej, albo powinni raczej napisać niweczy jednolitość zboru. Bo jedność to nie jest jednolitość poglądów. Zboże jest miejsce na różnicę zdań w tym prawdziwym zborze chrześcijańskim. Lub podkopuje zaufanie braci do organizacji i postanowień Jehowy. Dobrze, że to rozróżnili, bo to jest ogromna różnica między organizacją świadków, a postanowieniami, które należą do Boga. Bo postanowienia, które są od Boga, mamy zapisane w Biblii. A to, co zrobiła organizacja, samo w sobie jest odstępstwem. Z tej książki można się dużo nauczyć, jak to naprawdę jest. Różni ludzie też pisali bardzo wnikliwe rzeczy na temat różnych proroctw i spekulacji, które miały być wzięte jako pewnik, nie jako y, przypuszczenie. Na przykład y, takie zdanie ze strony randallwaters.org y, To jest po angielsku, postaram się jakoś sensownie to przetłumaczyć. Y, dlaczego strażnica od czasów Rasela i Rateforda jest tak zmuszona, aby dyktować skomplikowane i ciągle zmieniające się spekulacje te teologiczne, czy też przypuszczenia? Czemu są tak zmuszeni, żeby cały czas to, to robić? I teraz są dwie opcje. Czy te ponoć oparte na Biblii przypuszczenia mają cel, żeby ukazać, że strażnica ma takie dokładne poznanie Boga? Okazuje się, że ma to wpływ brawa na dużych zgromadzeniach czy, czy po jakichś tam zebraniach statutowych widocznie teraz ciało kierownicze potrzebuje takiego poklasku zwłaszcza po zgromadzeniu statutowym z 2012 roku kiedy to ogłosili, że sami są niewolnikiem wiernym i roztropnym chcą pokazać, że tylko u nich jest prawda, tylko u nich jest dokładne poznanie jest jeszcze drugie pytanie. Czy te ciągle zmieniające się teologiczne spekulacje świadczą o braku rozsądku, mądrości czy też muszę sobie pomóc słownikiem niestety rozwagi albo roztropności. Czy też zdrowego osądu ze strony ciała kierowniczego. Czy też ta Obsesyjna potrzeba, uzależnienie y, przez organizację tych swoich członków, ich życia, ich myśli i trzymanie ich w niewoli lub wszystkie razem te punkty. Okazuje się, że y, manipulacja ma wiele obliczy i dlatego widzimy, że przyczyny tego typu nowych świateł są bardzo różne. Ale słyszałem też opinię, że można by świadkowi Jehowy podać tysiące argumentów i nie ma to dla niego żadnego znaczenia. Dlaczego tak jest? Dlaczego ci ludzie są głusi na wszelakie argumenty? W innej książce napisano tak. Co więcej, niektórzy umiarkowani świadkowie tworzą sobie religię w religii, kierują, kreując na własny użytek bardziej humanitarną, uszlachetnioną wersję organizacji lecz to także nie jest pomocne, gdyż jest oszukiwaniem samego siebie i ucieczką przed faktami. Są tacy, którzy już zaczęli obalać pewne dogmaty strażnicy, ale potem boją się zaufać Bogu i robią w tył zwrot i odbudowują obalone nauki. Na ten temat Biblia wypowiada się jednoznacznie, bo jeśli znowu odbudowuje to, co zburzyłem, samego siebie czy przestępcą. Galatów 2:18 Właśnie religia w religii. Mojemu teściowi mówiłem, przeczytaj sobie, co strażnica mówi o odstępcach. To są ludzie, którzy są fałszywi, którzy mają ukryte grzechy, którzy nienawidzą Boga, którzy chcą pociągnąć za sobą uczniów. My wiemy, że to są bzdury po prostu. Nie chcemy żadnych uczniów, nie chcemy zakładać jakichś swoich religii, czy dokładać ludziom praw. To tak jakby chcieć leczyć kogoś, kto już jest chory, dać mu jeszcze wirusa HIV. Bo my wiemy z listów apostoła Pawła, że prawo do niczego dobrego nie doprowadziło. I to jest tylko niskiej jakości jakby substytut tej łaski, której zostaliśmy powierzeni. Oczywiście ta łaska pobudza nas i motywuje do postawienia sobie wyższej poprzeczki, nie niższej. Bo mnóstwo ludzi, którzy odchodzą od takich autorytarnych grup, sobie tą poprzeczkę obniżają, wyrzuty sumienia automatycznie znikają, po co się męczyć i to jest ich sposób na życie. Ale to, co Jezus, czego Jezus uczył, na przykład, że nie wolno wpatrywać się w kobietę w sposób porządliwy, bo to jest na przykład cudzołóstwo. To, to jest znacznie wyższe standardy od na przykład zwykłego niecudzołóż, prawda? I tego typu argumentów można by podawać bardzo dużo. Więc człowiek, który jest chrześcijaninem, to nie jest tak, że łaska zakrywa wszystko, tak jak niektórzy mówią, i że jest to usprawiedliwienie dla czynienia zła. Jeżeli ktoś tak myśli, to nie rozumie tego, czemu tak naprawdę służy chrystianizm. Kiedy powiedziałem właśnie mojemu teściowi o tym, żeby przeczytał sobie, co mówią o odstępcach, że tacy są ci ludzie, to... On to zanegował. Ja byłem w szoku, że to nie jest tak, to nie jest prawda. A ja on powiedziałem, poczytaj sobie. A ja tam mało czytam strażnicy. Ręce opadają po prostu. Jak można wypowiadać się i bronić z taką zaciekłością czegoś, czego tak naprawdę się nie zna? Jeden z moich przyjaciół powiedział, że byłych przyjaciół już teraz powiedział, że nie musi czytać mojego listu, po części dlatego, że, że nie chce, a po części dlatego, że go poproszono. Powiedział, że ma nadzieję, że nie uznam go za kogoś, kto y, odpowiada w jakiejś sprawie, zanim jej wysłucha. Tyle, że Biblia nie podaje tam żadnych wyjątków w tej zasadzie. Że jest to w pewnym sensie głupota i upokorzenie. Że ktoś bez zbadania faktów zajmuje stanowisko. To jest nierozsądne. To jest Głupie niestety. Szczerość danego człowieka nie ma też znaczenia. Jest on uznawany za złe towarzystwo. Wiara, lojalność, miłość, nasze cechy, które, których nie straciliśmy w momencie, kiedy z podium zostało podane ogłoszenie taki, siaki, nie jest już świadkiem miechowy. To, że dana osoba ma czyste sumienie też jest nieważne. Ktoś taki jest złym towarzystwem. Jest tak zwanym trującym korzeniem, tylko że on truje ten autorytaryzm ciała kierowniczego, truje ich legalizm, pokazuje, że to, co uczą, nie jest oparte na Biblii. Ktoś taki jest groźny i dlatego trzeba się go pozbyć. W tym sensie i z tego punktu widzenia trochę zakwasu zakwasza całe ciasto. Tylko My jesteśmy jak ten wybielacz wlany na plamę. I to ich drażni. Nie nasze jakieś niegodziwe postępowanie, tylko to, że mamy otwarty umysł i potrafimy dostrzec kłamstwo i manipulacje. To jest nie do zniesienia dla nich. Dlaczego? Bo mówimy o tych pozornych przyczynach. Czystość zboru to jest taka pozorna przyczyna. Ale są też inne. Nazywa się to, ja to tak nazwałem, że to jest skorygowanie przez zawstydzenie. Chcą pokazać, że potrzebne ci jest jakby zawstydzenie, czy że chcą mnie zawstydzić swoją postawą, to, że się ze mną nie, nie witają, odwracają głowy, czy w ich oczach widzę nienawiść, takie gorzkie, yy, twarde spojrzenia. Chcą pokazać na mnie jako, że zrobiliśmy źle. Ale co było złe? Co zrobiłem źle? Złe było negowanie niewolnika, bo to jest dla nich duże zagrożenie. Kto się nie zgadza z ciałem kierowniczym, jest nielojalny wobec Boga i Chrystusa. Jest pyszny, dumny, niecierpliwy, zapatrzony w samego siebie, czy też ambitny. Więc jeżeli osoba, która jest szczera i ma argumenty, chce ukazać brak kompetencji tych ludzi, no to jest dla nich oczywiście zagrożeniem. Możemy ukazać brak kompetencji ciała kierowniczego, zarówno duchowych, przez to, że nie rozumieją sedna chrystianizmu, nawet i pojęcia łaski, czy usprawiedliwienia przez wiarę, oraz dogmatyzm. To świadczy w ogóle o niezrozumieniu chrystianizmu, niezrozumieniu zasad, które leżą u jego źródła, czy nauk Chrystusa. Inną rzeczą to na przykład, że istnieje lepsze źródło rad niż Towarzystwo Strażnica. To jest nie do pojęcia dla Świadka Jehowy, że może wziąć książkę świecką, nawet i katolicką, chrześcijańską i może z niej wyczytać coś lepszego niż wyczytał w Strażnicy. Hmm. Trudne. A nawet tak jak w wypadku wielu członków mojej rodziny nie mają na to czasu, żeby czytać cokolwiek innego, bo tak dużo jest nawalone tej literatury, że nie mają kiedy tego przeczytać, co dopiero czegoś innego. Ktoś przeżyje kilkadziesiąt lat oparty tylko na tym jednym, jednym tonie. Cały czas wtłaczany jest do umysłu pewne schematy. I to się powiela bardzo mocno i w końcu też odciśnie piętno w sposobie myślenia człowieka i to bardzo mocno. Czytałem wiele książek autorów czy psychologów, którzy zwracali uwagę na wiele chrześcijańskich zasad, które są bardzo cenne. Na przykład Scott Peck jest takim fajnym autorem. The Roadless Travel, to jest taka fajna książka, czyli droga rzadziej wędrowana. I na przykład tam powiedziano, jakie są zagrożenia wynikające z legalizmu, czy jak bardzo to przeszkadza. Byłem w szoku, że w takiej książce coś takiego. E Powiedziano. Legalizm to jest takie traktowanie bardzo sztywno pewnych zasad, trzymanie się tak skrupulatnie. No, u Świadków Jehowy jest to na bardzo wysokim poziomie. Ale co ciekawe, te, te właśnie książki nie są tak autorytarne, podkreślają bardziej rolę sumienia, są bardziej biblijne, nie oskarżają. Człowiek czuje się taki pokrzepiony, taki ożywiony, może przetestować te rady to są sugestie, to nie jest mus że musisz tak robić bo inaczej zostaniesz wykluczony, ukarany co było złe? co nam chcą pokazać? mówienie prawdy nieobjawionej przez strażnicę to jest kolejny punkt to jest złe, nieważne, że to prawda Rutherford powiedział po niespełnionych proroctwach z 1925 roku zrobiłem z siebie osła w polskiej wersji językowej Redaktorzy z Nadarzyna e, powiedzieli, czy, czy może wtedy jeszcze złodzi? powiedzieli, że z, y, ośmieszyłem się. Nie, nie przetłumaczyli tego dosłownie. Powiedział, że było to tylko wyrażenie opinii, ale ta wyrażona opinia została narzucona innych. Na tej podstawie podważano lojalność, wiarę, rozum, nawet rozsądek, mądrość osób. Kwestionowano ich wiarę i dobre pobudki. Zatem tym rozgłaszano to na cały świat, jako przedstawienie dobrej nowiny Bożej. Czy to jest wyrażenie opinii? Nieważne, że to prawda. Nieważne, że to, co mówimy, jest prawda. To jest nieobjawione przez strażnicę i ma być traktowane jak coś, co jest odstępcze. Prawda czy nie, to jest Boża organizacja. Prawda musi poczekać. Czekajmy na Jehowę. Nie wybiegaj przed niewolnika, wiernego i roztropnego. To jest jego Działka i nie wolno ci wkraczać. Burzysz jednolitość poglądów. Nie mylić z jednością. Burzysz jednolitość, jesteś zagrożeniem. Chcą nas zawstydzić. Spójrz na tragiczne konsekwencje. Cała rodzina cię opuściła. Tragiczne konsekwencje czego? Polityk strażnicy. Ja nie wymyśliłem tego typu ludzkich mierników prawości. To tak jak ja bym powiedział, kto się ze mną nie zgadza, ten jest głupi. I y, pokazał, ty się ze mną nie zgadzasz, ja od dzisiaj ciebie unikam, ty jesteś głupi. I następny, wszystkich tak wypunktował. I powiedział mu, no zobacz, jakie to są konsekwencje, widzisz? Co zrobiłeś dobrego? Hmm? Tylko, że człowiek nie ma prawa wymyślać własnych mierników i względem tego oceniać innych ludzi. Bo się, to jest praktycznie praca, która należy do Boga. Spójrz na tragiczne konsekwencje, ślepego posłuszeństwa. Widzę te konsekwencje i odczuwam je do dziś, niestety. Muszę się z tego w pewien sposób leczyć i rehabilitować. Albo też, jak się nie wstydzisz? Dlaczego masz swój kanał? Wszyscy to widzieli, już mówili gdzieś w Jaworznie, czy gdzieś. Świadkowie Jehowy mają JW.org. Ile tam jest prawdy na tej stronie? Jest na przykład napisane, że na pytanie, czy tylko Świadkowie Jehowy zostaną rozbawieni, jest tak oględnie napisane, żeby nie powiedzieć, że inni ludzie zostaną zgładzeni. Dlaczego? Chociaż to tego uczymy. Uczyliśmy w zasadzie w moim wypadku. Dlatego, że to odsuwałoby opinię publiczną. Takie sekciarskie podejście. Ale na zewnątrz i ludziom, którym się pokazuje, czego uczy Biblia książkę, trzeba pokazać się z jak najlepszej strony. A później pewne rzeczy przekonają się na własnej skórze. Nie mam czego się wstydzić. Przedstawiania dowodów, mówienia prawdy. Jeżeli to jest powód do wstydu, to w zasadzie każdy człowiek mógłby się wstydzić mówienia prawdy. I mnóstwo ludzi, którzy zginęli za prawdę, również daliby sobie z tym spokój. Taką pozorną przyczyną unikania odstępców jest też e, takie przekonanie, że przez to, że ktoś będzie sam, całkiem i dosłownie, literalnie sam, sprawi to, że on powróci do zboru, powróci do Jehowy, że jest to czas na przemyślenie błędu. I ktoś taki rzeczywiście znajduje się w miejscu niezbyt ciekawym, bo nie ma żadnych kontaktów. Żadnych. Ludzi ze świata uważał dotąd za światusów. Kolega z pracy nie był kimś, z kim Bender omawiał sprawy życiowe, bo on nie jest chrześcijaninem. Nikt tak naprawdę, poza świadkami, nie jest dla nich chrześcijanami. Psychoterapia była odradzana przez lata. Dopiero nie tak dawno Barbara Anderson też w którymś z artykułów o tym pisała, że nie tak dawno dopiero o tym powiedziano, że pewne, że, że, zaraz zgubiłem się trochę, że psychoterapia jest ok. Kiedyś to było bardzo źle traktowane. Przez tą samotność ktoś odczuwa na przykład głębokie przygnębienie, depresję, samobójstwa. Bardzo trudno jest danej osobie się pozbierać. Tym bardziej, że jest sama i nie ma, nie ma nikogo, z kim mogłaby rozmawiać. Dlatego radzę naprawdę znaleźć się wśród ludzi. Nie trzeba od razu znaleźć słuchacza na dwie godziny. Być może chociaż pięć minut szczerej rozmowy wystarczy, nawet z sąsiadem, jeżeli jest sensowny to można taki, taką rozmowę opowiedzieć o swoim życiu. Czy ma sąsiad 5 minut, bo chciałem mu coś opowiedzieć. Sam mam taki pomysł, bo mam paru fajnych ludzi tutaj na osiedlu. Trzeba, o tym, trzeba tego spróbować. Nie dajmy się temu, bo to jest forma karania i przymusu koercji, żeby ktoś się załamał i żeby y, musiał wrócić na siłę. Słyszałem o samobójstwach, nawet starszych zboru którzy pisali listy, że życie dla nich straciło sens, że jest jak taka szklanka wody, która ciągle jest gorzka i trzeba to pić. Hmm, to jest trudne. Takim pozornym jeszcze e, ostatnią kwestią, którą chciałem omówić, to jest e, ochrona prawdy. Po co dyskutować z odstępcą? To jest zwodnicze. Używają półprawd, kłamstw. Po co w ogóle wdawać się w dyskusję? Po co y, sięgać do starej literatury? Prawda jest w publikacjach. Teraźniejsza prawda. To było też takie kiedyś określenie. I to jest bez zmian. Chociaż tego, y, nie używa się już tego określenia, to i tak pogląd jest dokładnie ten sam. To jest teraz prawda. Nie. Y, ona za rok może być taka... Mój czy mi też nieraz mówił, że może za... Za rok czy za jakiś czas, że to, co Ty teraz mówisz, że będzie głoszone, że przyjdzie nowe światło. Ale my mamy mówić prawdę, nie czekać na światła. Jeżeli coś jest prawdą, objawioną w Biblii, to to jest prawda. Nie potrzebuje od ludzi jakiegoś potwierdzenia. Co to byłby za chrystianizm? Skoro Biblia jest objawioną wolą Bożą, to nie potrzebuje innego człowieka, żeby mi objawiał coś, co jest objawione. Ja tak też to rozumiem. Dlatego to nie jest prawda, że ich celem jest ochrona prawdy, że nie trzeba samemu tego sprawdzić, bo inni zrobili to za ciebie. Ciało kierownicze zrobiło to za mnie. Trzeba czekać na Jehowę, żeby on objawił prawdę, on to już zrobił. Przyszedł Jezus na ziemię, powiedział wszystkie podstawy, żeby zyskać życie wieczne. Biblia jest kompletna, nie brakuje tam niczego. Jedna strona medalu to też nie jest wszystko. Bo y, ciągle są zachęcani świadkowie do zdobycia dokładnego poznania. Badania y, są ok według nich, ale nie takie niezależne. Nie, nie, nie, Wnioski muszą się pokrywać ze strażnicą. To tak w powieści w roku 1984: historia jest przeradagowywana, po to, żeby y, wyciągać wnioski odpowiednie do. Y, do tego, co chce pokazać władza. I o to chodzi właśnie w studium Biblii według świadków Jehowy. Wnioski, jakie mogą wyciągnąć, są bardzo mocno ograniczone. Badania są kontrolowane. Ale jakie wtedy ma to wszystko wartość? Okazuje się, że niewielką. Niewielką lub nawet żadną. Tyle, jeśli chodzi o pozorne... Przyczyny unikania tak zwanych odstępców od organizacji. Są też rzeczywiste przyczyny. I o tym powiem następnym razem. Trzymajcie się ciepło i nie poddawajcie się.